Rozdział dziewiąty. Późniejsi królowie Jeredów dziedziczą koronę lub zdobywają ją przez intrygi i morderstwa. Emer, sprawiedliwy syn Omera, który odzyskał swe królestwo, widzi syna prawości. Wielu proroków nawołuje lud do nawrócenia. Głód i plaga, węży, dokuczają ludziom. A teraz ja Moroni podaje dalsze dzieje. Oto stało się, że Akisz i jego przyjaciele obalili rządy Omera przez swoje tajne sprzysiężenie. Jednakże Pan okazał miłosierdzie Omerowi oraz jego synom i córkom, którzy nie dążyli do jego zagłady. I Pan ostrzegł Omera we śnie, aby uszedł z kraju. I Omer uszedł z kraju ze swoją rodziną i podróżował przez wiele dni, aż minęli wzgórze Shim i przyszli na miejsce, gdzie nefici zostali później pobici. Stamtąd poszli na wschód, aż przybyli na miejsce, które nazwali Ablom, położone nad brzegiem morza. Tam Omer rozbił swój namiot, a także jego synowie, córki i cała jego rodzina, oprócz Jereda i jego rodziny. I stało się, że Jered został namaszczony ręką niegodziwych na króla całego ludu. I Jered dał swoją córkę za żonę Akiszowi. I stało się, że Akisz Nastawał na życie swego teścia i zwrócił się o to do tych, których związał ze sobą przysięgą z dawnych czasów. I zabili jego teścia, gdy zasiadał na tronie, dając posłuchanie swemu ludowi. I tak bardzo rozrosło się to tajne sprzysiężenie niegodziwych, że cały lud stał się niegodziwy. Dlatego też Jeret został zamordowany na tronie, a Akisz zajął jego miejsce. I stało się, że Akisz stał się podejrzliwy wobec swego syna, dlatego zamknął go w więzieniu i trzymał tam, dając mu niewiele jedzenia, albo też wcale, że w końcu jego syn umarł. I brat tego, który umarł, a na imię mu było Nimrach, był gniewny na ojca za to, co uczynił jego bratu. I stało się, że Nimrach zebrał niewielką liczbę ludzi, uciekł z nimi do kraju i zamieszkał z Omerem. I stało się, że Akiszowi urodzili się inni synowie, którzy zdobyli poparcie ludu, jakkolwiek złożyli oni przysięgi Akiszowi, że uczynią wszelką niegodziwość, jakiej od nich żąda. I lud Akisza był żądny zysku, tak samo jak Akisz był chciwy władzy. Dlatego synowie Akisza przekupili ich i w ten sposób przeciągnęli większość ludu na swoją stronę. Tak zaczęła się między synami Akisza, a samym Akiszem, Wojna, która trwała wiele lat prawie do zupełnej zagłady ludu tego królestwa, gdy niemal wszyscy wyginęli, z wyjątkiem tylko trzydziestu i tych, którzy uciekli razem z Omerem. I Omer odzyskał kraj swego dziedzictwa. I stało się, że Omer zestarzał się, jednakże na starość urodził mu się Emer i namaścił on Emera na króla, aby po nim panował. I gdy namaścił Emera na króla, zanim umarł, przez dwa lata widział, że w kraju panuje pokój. I umarł, mając długie i ciężkie życie. I stało się, że Emer panował po nim i postępował jak ojciec. I pan zaczął zdejmować przekleństwo z tej ziemi i szczęścił bardzo domowi Emera za jego panowania. I przez sześćdziesiąt dwa lata rośli w potęgę i mieli obfitość wszystkiego. I mieli wszelkie owoce, zboże, jedwabie, cienkie płótno, złoto, srebro i inne cenne rzeczy Także najróżniejsze zwierzęta, woły, krowy, owce, świnie, kozy i inne zwierzęta chowane na ubój Mieli też konie, osły, słonie, kurelomy i kumomy Wszystkie przydatne, a szczególnie słonie, kurelomy i kumomy I tak Pan przelewał swe błogosławieństwa na tę ziemię, wybraną ponad wszystkie inne i powiedział on, że każdy lud, który posiądzie te ziemię, mają posiąść dla Pana albo zginie, gdy dojrzeje w niegodziwości, gdyż na takich, mówi Pan, przeleje mój gniew, który dopełnią. Emer panował do końca w prawości. Miał wielu synów i córek i urodził mu się koriantum, którego namaścił na swego następcę. I po namaszczeniu koriantuma, aby po nim panował, żył jeszcze cztery lata, widząc pokój w kraju. Zobaczył on nawet syna prawości i radował się i sławił jego dzień. I Emer umarł w pokoju. I Koriantum postępował jak ojciec, wybudował wiele silnych miast i czynił za swego panowania to, co dobre dla jego ludu. I do późnej starości nie miał dzieci. I stało się, że żona jego umarła, mając 102 lata. I Koriantum ożenił się na starość z młodą dziewczyną, która urodziła mu synów i córki. I Koriantum żył aż do 142 lat. I stało się, że urodził mu się Kom. I Kom panował po nim. I Kom panował przez 49 lat, gdy urodził mu się Het. I miał też innych synów i córki. I ludzie rozeszli się po całym kraju i znowu zaczęli być niegodziwi na całej ziemi. I Het skwapliwie przyjął tajemne odwieczne spiski, aby zabić swego ojca. I stało się, że odebrał tron swemu ojcu, zabijając go mieczem i panował zamiast niego. I znowu w kraju pojawili się prorocy, którzy nawoływali do nawrócenia i mówili im, że muszą przygotować drogę panu, albo przekleństwo spadnie na kraj, że nastanie wielki głód i zginą, jeśli się nie nawrócą. Ale ludzie nie dawali wiary słowom proroków. Wypędzali ich i wrzucali niektórych z nich do dołów, zostawiając ich, aby tak zginęli. A czynili to wszystko zgodnie z rozkazem króla Heta. I stało się, że w kraju zapanowała wielka susza i mieszkańcy zaczęli szybko ginąć, gdyż w całym kraju nie było deszczu. I pojawiły się w kraju jadowite węże i pokąsały wielu I stało się, że ich stada zwierząt zaczęły uciekać w popłochu przed wężami na południe Do kraju nazwanego przez nefitów Zarachemla. I wiele zwierząt padło po drodze, jednakże niektóre z nich dotarły do kraju na południu I stało się, że Pan sprawił, że węże więcej nie ścigały zwierząt Ale zagrodziły do nich drogę, aby ludzie nie mogli przejść i zginęli, pokąsani przez jadowite węże, jeśli by próbowali się przedrzeć. I stało się, że ludzie szli śladem zwierząt i żywili się mięsem zwierząt, które padły po drodze, aż zjedli wszystkie. I teraz, gdy zobaczyli, że będą musieli zginąć, zaczęli żałować za swe grzechy i wołali, modląc się do Pana. I stało się, że gdy się dostatecznie ukorzyli przed Panem, zesłał On deszcz na ziemię i ludzie odżyli. I znowu mieli owoce w północnym kraju, na całej swej ziemi. I Pan okazał im swą moc, że nie zginęli z głodu.